Odcinek 5. Festiwal Fantastyki Falcon 2015. Staszek Skobin Krawczyk poprowadził prelekcję pod tytułem Początki Fandomu, w której opowiadał, kiedy narodził się polski fandom oraz ile kobiet pisało fantastykę w latach 80. Dobra, będę korzystał z PDF-a. Możemy do tego wrócić potem. Natomiast ja chciałbym spróbować tę historię powiedzieć, tak, jakby. A miała swoje pierwociny w Polsce przed połową lat 70., ale kluczowe wydarzenia i taki symboliczny początek datowałbym gdzieś na lata 75-76. To nie znaczy, że wcześniej nie istnieli fani, ale spróbuję to, to uargumentować, dlaczego moim zdaniem te lata są takie ważne. Natomiast to się działo przed latami 70. A dwie kluczowe postacie dla fandomu w Polsce, czyli znany pisarz Stanisław Lem i znany polityk Edward Gierek, za chwilę będzie o tym, dlaczego moim zdaniem Gierek był istotny. W tym momencie jesteśmy mniej więcej w okresie od II wojny światowej do połowy lat 70. Działo się też coś przed, przed II wojną światową, ale to już jest na tyle głęboka historia, że, że do niej teraz nie będziemy sięgać. Ale gdyby ktoś na przykład trafił na powieści Antoniego Słonimskiego, zwłaszcza powieści Dwa końce świata z 1937 roku, to serdecznie polecam. Natomiast teraz jesteśmy po II wojnie i co się dzieje wtedy w Polsce? A W Polsce pojawia się kultura masowa, Między innymi dzięki rozmaitym postępom technologicznym, też dzięki temu, że coraz więcej ludzi umie czytać, dzięki temu, że PRL ze wszystkimi swoimi wadami kładzie spory nacisk na popularyzację nauki i techniki, dużo studentów jest przyjmowanych na studia techniczne i to można policzyć. To znaczy Są roczniki statystyczne pokazujące bardzo wyraźny wzrost odsetka studentów w kierunków technicznych w uczeniach wyższych w Polsce, tak od bądź lat 40. I ze względu na to, coraz więcej ludzi interesuje się nauką, techniką i to jest jeden z czynników, które sprawiają, że a, wychowują się w Polsce ludzie a, zainteresowani potencjalnie fandomem fantastyki naukowej. Oczywiście od lat powiedzmy 50. ukazują się w Polsce powieści Stanisława Lema, który sam w sobie tworzy właściwie okres w historii literatury fantastycznej w Polsce. Jak sięgniemy do opracowań typu Zaczarowana gra Antoniego Smuszkiewicza no, tam widzimy, że praktycznie właśnie jakiś okres w rozwoju polskiej fantastyki, tak mniej więcej od 1957 do 1973 roku, jest właściwie definiowany przez nazwisko Stanisława Lema. A, więc to jest też bardzo ważna postać i oczywiście wielu ludzi, którzy będą w fandomie w tych późnych latach 70., wychowało się właśnie na lębie. Poza tym ukazują się też pierwsze serie wydawnicze. Była taka mała seria wydawnictwa poznańskiego, Przygoda, Awantura, Sensacja. Ona miała tylko kilka tomów. Oraz była seria wydawnicza Fantastyka Przygoda, którą wydawały Iskry i która ukazywała się od 1966 roku aż do 1994, czyli przez długi czas. I w niej się ukazało dużo, dużo książek. Później będzie slajd z seriami wydawniczymi, więc będzie okazja zobaczyć mniej więcej, jak to wyglądało ilościowo w tych poszczególnych seriach. Serie wydawnicze z Fantastyką w ogóle w PRL-u były podstawową formą publikowania fantastyki w naszym kraju. Nie jedyną, ale ważną. Inną formą były opowiadania i tutaj szczególnie ważne jest pismo Młody Technik. W Młodym Techniku przez 31 lat redaktorem naczelnym był Zbigniew Przerowski. To jest ciekawa postać i jej znaczenie można oddać za pomocą takiej symbolicznej klamy. W 1977 roku a Zbigniew Przerowski otrzymał nagrodę na jednym z konwentów polskich za długoletnią opiekę nad debiutantami za swoją pracę w wodotechniku, a 30 lat później, w 2007, był gościem honorowym Polkonu w Warszawie, to na krótko przed jego śmiercią, rok później rok później umarł, ale to 30-lecie w pewnym sensie podsumowuje jego, jego znaczenie dla polskiego fandomu. I jakbyśmy pogrzebali w biografiach polskich pisarzy z tego okresu, tych, którzy zaczęli być aktywni w latach 60. na przykład, to zobaczylibyśmy, że wielu z nich albo debiutowało w Młodym Techniku, albo, tak jak Janusz Zajdel, wiele swoich opowiadań publikowało właśnie na łamach tego pisma. No i Były też inne czasopisma techniczne, w których się ukazywały opowiadania. Ale to są wszystko jeszcze nawet nie tyle początki, co pierwociny, korzenie, przygotowanie gruntu. Teraz, dlaczego, dlaczego Edward Gierek został wybrany jako ważna postać? A w pierwszej połowie lat 70. w Polsce mm, wielu z nas wielu z nas na pewno o tym wie, a ze względu na kredyty zaciągane przez rzutowsą ekipę Edwarda Gierka nastąpiło krótkotrwałe polepszenie warunków życia, ale krótkotrwałe, już w połowie lat 70. to zaczął się to załamywać. a 76. rok był okresem wprowadzania kartek żywnościowych, na przykład na cukier. Ja to traktuję też jako pewien symbol, że w tym samym roku, który dla mnie jest symbolicznym początkiem fandomu, też wprowadzono kartki na cukier i myślę, że w pewnym stopniu powstanie fandomu wiązało się też z takim niezadowoleniem społecznym, z szukaniem okazji do tego, żeby, żeby na przykład przez tak zwaną fantastykę socjologiczną wyrazić jakoś, znaleźć wyraz dla swojej niechęci względem Polskiego reżimu, który, który pokazywał dosyć nieprzyjemną twarz w drugiej połowie lat 70.. To są też wydarzenia polityczne, tam czerwiec 76 roku i tak dalej, i tak dalej. No i yy, na takim gruncie tworzy się, tworzy się polski fandom. Co się, co się w polskim fandomie wtedy dzieje? W 75 roku i 76 pojawiają się kluby, które razem utworzą tak zwany ogólnopolski klub miłośników fantastyki i science fiction. Dzisiaj byśmy to inaczej powiedzieli, bo dzisiaj raczej fantastykę uznajemy za taką nadrzędną kategorię, i science fiction z jednym z podtypów. Wtedy to się nazywało Fantastyki i Science fiction, a dwa kluby z Warszawy go utworzyły, jeden klub ze Szczecina. Oprócz tego jeszcze wtedy istniał między innymi klub Somnambul w Bytomiu, ale on się akurat w to nie włączył. Dlaczego ten klub był ważny? Na przykład dlatego, że rok później, czyli w 1977, na chwilę przeskok, Podczas imprezy w społecznym klubie UBA, który był związany z tym, jakby z którym był związany ten ogólnopolski tak dalej. A zorganizowano konkurs literacki, w którym wziął udział czterech autorów, w tym Janusz Andrzej Zajdel, mieli napisać opowiadanie o lądowaniu latającego talerza na dachu Adama Biśniewskiego Snerga, innego pisarza. Janusz Zajdel wygrał w tym konkursie i później na podstawie tego swojego zwycięskiego tekstu, znacznie rozbudowanego, napisał nowieś, napisał powieść Limes Inferior. A to jest jakiś przykład tego, że te fanowskie aktywności klubowe też miały przełożenie na, na to, co się działo w, w samym pisarstwie. Członkowie tego klubu w 1976 roku wzięli udział w konwencie Eurocon, a to jest impreza, która wędruje, już wtedy wędrowała z kraju do kraju w Europie. Pierwszy Eurocon w 1972 roku odbył się w Trieste, następny w 1974 bodajże w Grenoble we Francji, i trzeci w Polsce, w Poznaniu w 1976. Był organizowany, uwaga, przez miejscowy poznański oddział Związku Literatów Polskich. Nie przez żadne grupy fanowskie, które jeszcze wtedy nie były wystarczająco duże czy prężne, ale przez oddział Literatów Polskich. Kierował nim niejaki Czesław Kruszczewski, wtedy, może nie strasznie ceniony, ale dosyć znany pisarz, zmarł kilka lat później. I ten konwent był, był po latach wspomniany w taki sposób. Przeczytam fragment wspomnień Wiktora Bukato, polskiego fana, tłumacza z rosyjskiego, angielskiego, jednej z ważniejszych postaci wtedy. W tamtych czasach znany nam współcześnie konwent był nie do pomyślenia. Poczynając od organizacji, wszystko musiało być oficjalne, uzgodnione, zatwierdzone, pod patronatem itp., aż do doboru gości w tzw. wymianie kulturalnej obowiązywał ustalony limit 3,4 gości zagranicznych z krajów socjalistycznych, z pozostałej części większość zawsze socjalizującej Francji lub Włoch, dopiero gdzieś na szarym końcu RFN czy Wielka Brytania. No i oczywiście impreza musiała się nazywać poważnie, a więc nie żaden konwent, ale Europejski Kongres Science Fiction. No więc kongres w 76. i tak, z jednej strony y, uczestniczą w tym ludzie z tego klubu, zdobywają jakieś szlify, kontakty, inspirują się i niedługo zaczną już organizować własne konwenty. Z drugiej strony to pokazuje, że fandom na początku był mocno sklejony tak instytucjonalnie, organizacyjnie z różnymi agendami państwowymi w rodzaju socjalistyczne zrzeszenie studentów polskich a, albo właśnie ten, ten pierwszy konwent organizowany przez Związek Literatów Polskich. Potem były organizowane imprezy w wdzięcznej nazwie Orbity Przyjaźni, a więc czujecie klimat. I oczywiście to nie było dlatego, że fani bardzo chcieli właśnie się przebudować pod Związek, pod Stalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich, tylko trudno było to zrobić inaczej. To był okres, w którym ciężko było działać całkowicie samodzielnie. Ale też nie należy z tego wyciągać wniosku, że fandom był bardzo mocno uzależniony od działalności tych państwowych instytucji. One raczej sprawowały coś w rodzaju łagodnego nadzoru i niezobowiązującej opieki. To znaczy to nie miało gigantycznego znaczenia, że akurat te organizacje są w pewnym sensie nad, nad fandomem. Właściwie jak chcecie, mogę Wam powiedzieć trochę o przygodach fandomu z cenzurą w tamtym okresie. Więc one są takie. Generalnie rzadko, rzadko się zdarzało, żeby... Rzadko się, rzadko się zdarzało aresztowania na przykład. To znaczy był taki przypadek w 1985 roku, <skrym> piątym albo czwartym, teraz nie pamiętam, a kiedy... chyba w 1985, kiedy gdzieś wyświetlono przesłuchanie Bubejskiego, jakby film pokazujący ferylowe więzienie z, jakby w, mało, w mało przyjazny dla, dla ówczesnych władz sposób. I po, tym, po tej emisji rzeczywiście aresztowano na krótki czas kilka osób z kierownictwa czasopisma Fantastyka. Ale jak relacje mówią, że ówczesny redaktor naczelny, Adam Holanek, dzwonił do Warszawy i miał wystarczająco mocne plecy, żeby doprowadzić do zwolnienia tych kilku osób. I to był raczej wyjątek. To znaczy, tego rodzaju sytuacje się zdarzały rzadko. One się zdarzały rzadko też dlatego, że Fantastyka nie była tak bardzo otwarcie wywrotowa, antyustrojowa w, w tamtym okresie. To znaczy. Trochę jest tak, że pisarze sami się pilnowali, czy redaktorzy mniej więcej orientowali się, co można puścić, czy do czego zachęcać, a do czego nie. Maciej Parowski wspomina, że był taki przypadek, że Rafał Ziemkiewicz opublikował, to znaczy chciał opublikować opowiadanie, już nie pamiętam, czy to był władca Much, czy... Yy, czy, czy... Nie, nie much, ale waco szczurów, czy, czy jakieś inne. W każdym razie opowiadanie, w którym znajdował się, cytuję Porowskiego, smakowity opis tego, co można dokonać policyjną pałką. No i traf chciał, że opowiadanie miało iść od ruchu akurat po śmierci Grzegorza Przemyka, mimo że powstawał zupełnie bez związku z tym. To no więc wtedy to nie przeszło. To znaczy, cenzorzy tego nie puścili. Ale to były dosyć rzadkie przypadki takiej aktywnej interwencji cenzury. Bardziej było tak, że mniej więcej wiedziano, na co można sobie pozwolić, na co nie. Hmm. No, i oczywiście istniała fantastyka socjologiczna w rodzaju powieści Zajdla, w których mamy na przykład powieść Paradyzja, w której obywatele są inwigilowani przez systemy komputerowe, ale te systemy są zbyt głupie, żeby sobie poradzić ze związaniem, na które wpadli Paradyzjanie. Paradyzjanie wpadli na taki pomysł, że będą się porozumiewać specjalnym, skojarzeniowym, trochę poetyckim językiem, on się nazywa Koalang, i dzięki temu komputery wychwytujące fragmenty ich rozmów rejestrują je jako pozbawiony sensu szum i nie są w stanie jakby rozpoznać tych momentów, w których rzeczywiście coś ważnego zostaje powiedziane. Jakbyśmy wzięli inne powieści Janusza Zajdla, gdybyśmy wzięli Limes Inferior, który przedstawia bardzo specyficzną ekonomię, tak bardzo mocno centralnie sterowaną i mającą bardzo wiele wad, to te utwory były w pewien sposób maskowane, to znaczy one miały Antyustrojowy rys, ale działy się gdzieś na innych planetach, w innych państwach. No i najwidoczniej a ani cenzorzy, ani coś wysoky urzędnicy państwowi nie uważali tego rodzaju literatury za na tyle groźną dla ustroju, żeby się przejmować. Jest nawet taka lekko spiskowa teoria, którą, którą jeden z fanów Grzegorz Kozubski, teraz na polkomie 2015 podczas bloku jubileuszowego przedstawił, to znaczy taka, że ponieważ te powieści nie były tak bardzo otwarcie antysystemowe, to być może nawet na niektóre z nich chętnie przeznaczano papier, bo wtedy można było powiedzieć, no przykro nam nie ma już papieru na co innego. To był okres, w którym oczywiście papier był limitowany, to znaczy zdarzało się, że utwory czekały na przykład dwa lata na druk, albo trzy lata na druk, albo pięć lat na druk, były też takie przypadki, a to było związane między innymi z brakami papieru. A więc te przygody fandomu z cenzurą jakieś były, czy powiedzmy szerzej z jakimś rodzajem prób kontroli politycznej, Zdarzało się, że lech Jęczmyk był raz zwolniony z pracy co najmniej raz za poglądy, ale to były dosyć rzadkie przypadki. To nie było otwartej wojny na linii Fandom władze, tylko było jakiś rodzaj dostosowania się. Ale jednocześnie całą tę historię wczesnego fandomu, może nie całą, ale przynajmniej od, od wczesnych lat 80. można starać się opowiedzieć jako okres takiego instytucjonalnego uniezależniania się od władz. Tworzenie jakiejś organizacji, które. Który był niezależny od, od warszawskiej centrali, albo takiego cichego wprowadzenia działań, które, które nie były bezpośrednio kontrolowane. I o tym opowiem w części poświęconej latom 80. Tutaj jeszcze jedna historia. Wojtek Sedenko, czyli obecnie wydawca, redaktor, fan, wtedy był, znaczy redaktor-wydawca, wtedy w latach 70. 80., członek fandomu, jako fan, właśnie, mówił teraz na Polkonie, a że w każdym klubie fantastyki był, był ktoś z UB, to znaczy był jakiś zakamuflowany funkcjonariusz rządu Bezpieczeństwa, który miał raportować o jakichś niekorzystnych dla ustroju działaniach, aktywnościach, które w tym klubie miały miejsce. Czy to jest prawda trudno powiedzieć, czy w każdym klubie tak było, ale nawet jeżeli tak było, no to widocznie nie działo się w tych klubach nic aż tak strasznego, że były potrzebne jakieś masowe interwencje. Więc przygody fandomu z cenzurą były, ale były w miarę, w miarę łagodne. To była, mm, powiedzmy, raczej z tych przygód, dałoby się puścić w telewizji przed 22. O. Ale trzeba było się jakoś ograniczać, oczywiście, nie jest tak, że można było powiedzieć wszystko. Wracając na chwilę do chronologii, w latach 77-80 są organizowane kolejne cztery konwenty już przez członków Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fictionów, a w dwa w Warszawie, potem w Włodzi i w Krakowie. Są te trzy seminaria Orbity Przyjaźni, o których już wspominałem. Jestem fanem tej nazwy do tej pory. A, no i ten klub jakoś działał, ale najwidoczniej nie działał bardzo sprawnie, bo w lipcu 1981 roku został rozwiązany. Wśród przyczyn wymienia się między innymi zawodzącą komunikację między Centralą w Warszawie, a, a klubami regionalnymi. Więc klub przestał działać, jesteśmy w lipcu 1981 roku, potem pojawia się Solidarność, A gdzieś jeszcze w międzyczasie jest rejestrowany Śląski Klub Fantastyki, chyba we wrześniu 1981 jeżeli dobrze pamiętam, no i przechodzi stan wojenny, który teraz ze względu na śmierć generała Kiszczaka wraca nam do, do dyskusji pamięci zbiorowej itd. Tak no i na stanie po jednym zróbmy przerwę, jeżeli macie teraz komentarze, czy chcecie się z czymś nie zgodzić, zapytać o coś, to śmiało jest na to teraz czas. Aha, a po rozwiązaniu tego klubu w 1981 te pojedyncze, tak jakby filie dalej działały. A tak, one działały dalej, a co więcej, powstała organizacja, która przyjęła też funkcji tego klubu i o tym powiem trochę więcej po przerwie. Ja mam jeszcze pytanie, czy orientujesz się ze wszystkie kluby, z zrzeszenia, stowarzyszenia, czy to było przesycone testosteronem, czy panie też brały w tym udział? Przesycone testosteronem, to znaczy trudno mieć jakieś bardzo systematyczne dane na temat czytelników, ale kiedy Fantastyka robiła sondaże i one były wypełniane przez kilkaset osób do, do trochę ponad tysiąc, To były pięć edycji w latach 80. W tych sondażach mniej więcej 90% osób odwiedzających to byli mężczyźni. Oczywiście, jak to nam mówi powiedzmy o tych ludziach, którym się chciało wypełnić ankiety. Możemy domniemywać, że to była ta bardziej aktywna część fandomu, że jeżeli im się chciało wypełnić ankiety, przysłać i tak dalej, to oni reprezentują tych bardziej aktywnych Fandomowców. Ale no, jak się popatrzy na zdjęcia z konwentów, między innymi właśnie na tym Polkonie, do których się odwołuje teraz w sierpniu w ramach bloku jużowego, było trochę takich zdjęć pokazywanych, no to kobiet tam jest niewiele. I tak samo jak się popatrzy na statystyki dotyczące a, pisarzy i pisarek, e, to tego to mogę pokazać, bo to jest dosyć, dosyć ciekawe, jak tylko uda mi się stąd wyjść. Dobra. A, zrobiłem sobie taki plik, e, w którym podsumowałem dane o pisarzach z fantastyki z lat 80. Widzieliśmy więc, jak on wygląda e, i e, podkreślony, to są kolejno e, e, kolejni autorzy, e, według daty pierwszej publikacji, i jak widzicie, podkreślone są nazwiska kobiet. Te kolory swoje znaczą, ale kobiety są podkreślone. No i widzicie proporcje mniej więcej. A Trochę dokładniej to wygląda tak. A, ok, teksty według płci. Tych, y, y, tam było około 100 autorów w sumie. To no nie byli wszyscy, to mniej więcej połowa autorów, którzy coś napisali w latach 80, bo były jeszcze fanziny, były jakieś antologie, jakby tego w tym pliku nie ma. Tu jest to osób, które publikowały w fantastyce swoje teksty, w tym okresie. A, no i w podziale na płeć 87 mężczyzn, 8 kobiet, w na liczbę tekstów, też mniej więcej 90% tekstów napisanych przez mężczyzn, mniej więcej 10% przez kobiety. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o proporcje płciowe. Dziękuję. Dobrze. Jakieś jeszcze pytania? Czy komentarze? Jak nie to przejdziemy dalej? Ten slajd pokazuje serie wydawnicze. To jest takie spojrzenie od strony bardziej profesjonalnej właśnie, właśnie wydawniczej, już no, głównie na to 80. I teraz tak, co na tym slajdzie można zobaczyć? Macie serię według chronologii uporządkowane, czyli najpierw jest ta, która wspominałem fantastyka przygoda, którą zaczęto to wykazać w 1966 roku później są kolejne yy, i można zobaczyć tutaj tak, po pierwsze, że w, w latach 70. powstało kilka nowych serii, ale jakoś obrazują też na poziomie wydawniczym yy, aktywność, zwiększoną aktywność w tym okresie i można zobaczyć, że większość tych serii upadła pod koniec lat 80. albo na samym początku 90. No, oczywiście ten przełom od 80. i 90. to był okres transformacji gospodarczej, no i bardzo dużo rzeczy się wtedy zmieniało. A, więc to nie jest wielkie zaskoczenie, że, że te serie też wtedy, też wtedy kończono wydawać. A, można jeszcze zobaczyć te dane dotyczące liczby. Teraz problem jest taki, że nie mogę po prostu sumować tej całej kolumny, bo... Strasznie trudno było policzyć, w, jakim, w jakich dokładnie latach okazywało się, ile powieści. Dałoby się to teoretycznie zrobić, ale ja trochę nie wiem, czy gra jest warta świeczki, to znaczy, czy siedzenie nad tym, szukanie każdej powieści osobno, sprawdzanie dat i tak dalej, czy, czy warto, czy to wnosi coś bardzo twórczego do naszego życia. Wstępnie na podstawie tych danych można powiedzieć coś takiego. Jeżeli trochę sobie poprbliżamy prudmiły parę założeń, to możemy przyjąć, że. W tym okresie od połowy lat 70. do, do końca lat 80. ukazywało się może 300 tytułów, to są też tłumaczenia, w dużym stopniu tłumaczenia, a może 300 tytułów, może trochę więcej, może trochę mniej, w podziale na 15 lat to wychodzi 20-20 kilka utworów rocznie. On miał często duże nakłady, często się ukazywały w 100 tysiącach na przykład, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, no ale jeśli chodzi o liczbę tytułów różnych, no to ukazywały się może ze dwa miesięcznie, czyli... Dosyć niedużo. dużo. Także pamiętamy, że także w czasopismach ukazywały się teksty. Poza tym był cały ruch nieoficjalnego drukowania, były tak zwane klubówki, i to jest też ciekawy kawałek historii w Polsce a w polskiego, polskiego fandomu. To znaczy, e, ponieważ dostęp do zwłaszcza zachodniej kultury popularnej był tak słaby, to fani znający angielski tłumaczyli w klubach, poszczególne utwory, następnie wydawali je w takim trochę chałupniczym tłumaczeniu, składzie z niedowieszczą jakością, ale wydawali, wpisywali nakład do egzemplarzy, <tukasz> ponieważ to była górna granica nakładu, powyżej którego e, nie, mm, nie... Udało mi się zapomnieć, co się działo przy 100 egzemplarzach. A, Musimy sprawdzić, czy to było tak, że cenzura się tym nie interesowała, czy to był jakiś inny powód. W każdym razie te nakłady były sztucznie zaniżane, to znaczy niby wpisowano stol, tak naprawdę to mogły być tysiąc egzemplarzy albo dwa tysiące. No i potem te książki były rozprowadzane w jakiś sposób wśród wśród fanów i to było też ważne źródło, kontakt, hmm. ważny sposób kontaktu z tą zachodnią literaturą, z zachodnią fantastyką. Hmm. Trudno powiedzieć, ile tego było dokładnie, no bo to jest strasznie strasznie ciężkie do sprawdzenia, ale to było ważne, to było też ważny kanał komunikacyjny. No i w Fantastyce, w Piśmie Fantastyka, które się pozwało od października 1982 roku, okazywały się przede wszystkim tłumaczenia. Chociaż w tym okresie, jakby policzyć procentowo, ile, jaką objętość czasopisma zajmowały teksty zagraniczne, jaką polskie, w ramach działu prozy, no to wyszłoby nam gdzieś 80-90% zagranicznych, a tylko niewielka część. Prozy polskiej. To pokazuje też po co kupowano fantastykę w dużym stopniu. Chociaż nie tylko po to, bo ze względu na okładki fantastyki są takie anegdotyczne relacje o tym, że niektórym się myliła fantastyka jako pismo literackie z pisem erotyczno-pornograficznym, ze względu na specyfikę okładę, którą też, którą też widzicie. I te okładki też trochę pokazują do czytelników, w jakiej płci jak było kierowane pismo. Włączę. Jeszcze na chwilkę tabelkę ona będzie z nami. A, dobra. A, I teraz tak, tak jak, tak jak my mówiłem po o twoje pytanie, powstała inna organizacja, która zastępowała ten ogólnopolski klub i tak dalej. To się nazywało Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki. Oni Nie umieli wtedy tworzyć organizacji o krótkich nazwach. A to stowarzyszenie miało radę główną, która przebywała w Warszawie. I miało swoje oddziały terenowe, kluby regionalne. Mówiło się czasami wtedy centrala teren, zresztą nie tylko, do, nie tylko w odniesieniu do Fantastyki. Dosyć szybko powstały pewne napięcia, wynikające na przykład z tego, że trudno było fanom rejestrować nowe organizacje poza PSMF-em. To znaczy, próbowali je rejestrować i dostawali odpowiedź sądu, że, ale przecież istnieje już ogólnopolskie stowarzyszenie zajmujące się Fantastyką, więc zarejestrujcie się jako. Oddział tego stowarzyszenia, a nie jako samodzielna całkowicie organizacja. No i oczywiście wielu fanom się to nie podobało, że jakby muszą zarejestrować się w ten sposób, że nie mogą mieć takiej formalnej samodzielności. I to było jedno ze źródeł napięć między centralą a terenem. Trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że to dotyczyło zwłaszcza nowych klubów, to znaczy kluby, które powstały przed połową 81 roku, nie miały tego problemu, bo one już sobie istniały. Niektóre z nich, jak poznańska Orbita, zdecydowały, że przekształcą się w oddziały regionalne psnf u ale to nie było przymusowe. Więc te starsze kluby były w trochę lepszej sytuacji, nawet dużo nowych powstawało i one w większości musiały się rejestrować jako właśnie oddziały, oddziały psnf u A... I jakbyśmy poczytali relacje z tego okresu, jakieś teksty publikowane w fantastyce, na przykład w dziale Wśród fanów, to zdarzało się, że fani zarzucali temu stowarzyszeniu, że ono jest takim kanałem, przez który władza stara się, jak władza państwowa stara się wywierać wpływ na fandom, że struktura tego polskiego fandomu ma być w jakiś sposób sterowana, kontrolowana odgórnie. Na ile to była prawda, nie wiem. Podejrzewam, że, że no, tak jak mówiłem wcześniej, że ten, to zainteresowanie władz fantastyką nie było przesadnie duże, że nie widziano w niej aż takiego zagrożenia, czy aż takiego potencjału propagandowego, żeby się tym bardzo poważnie zajmować. A, ale no, na pewno w takiej przestrzeni świadomości i przekonań e, istniało istniał takie napięcie czy, czy konflikt. No poza tym, nie wiem, myślę, że gdybym się przeniósł w czasie do 1982 roku i miał tylko, środek, jest środek stanu wojennego i jest jakieś centralizowane stowarzyszenie, które zajmuje się fantastyką i jest wyraźnie faworyzowane przez sądy rejestrowe w Polsce, no to pewnie, pewnie czułbym się z tym nieswojo i miałbym powody przypuszczać, że coś politycznego też jest na rzeczy. Więc były takie napięcia, ale tak jak mówiłem, można popatrzeć na tę historię od 80. w kategoriach uniezależniania się, takiego instytucjonalnego. I jak to wyglądało? Widać to na przykład po konwentach. Parę przykładów imprez, które to pokazują. Najpierw imprezy takie zakorzenione jeszcze w tych centralizowanych organizacjach. W 81 roku, w śródborowie koło Warszawy, odbyło się seminarium poświęcone twórczości Stanisława Lema. Sam Lem nie przyjechał, ale byli inni pisarze. Między innymi Zajdel, Snerk, już wspomniałem, Krzysztof Borun i Adam Tretka. Pisarze, którzy tak dużo pisali razem, że, nie, że czasami się ludziom wydaje, że to jest jeden autor o dwóch nazwiskach Borun Boruń-Trepka, jak powieści Borunia Tretki, ale to były dwie różne osoby i są na to papiery. No i ten, to seminarium z 1981 roku było organizowane jeszcze 7 listopada, tak, miesiąc przed stanem wojennym organizowane przez właśnie Polskie Stowarzyszenie myśników Fantastyki, potem przez Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, czyli tę atmosferę, przez Staromiejski Dom Kultury i, i przez jeden z klubów, klub SFAN z, z Warszawy. A, więc e, raczej instytucje albo centralne, albo niefantastyczne. Potem, 83 rok, to są Dni Fantastyki, Gdzie Różoniowie. W ciekawa miejscowość, między innymi ciekawa dlatego, że tuż po II wojnie światowej miało jeszcze bardzo duży odsetek ludności żydowskiej, później, później to, to się zmieniło. Znaczy, nie, nie samo się zmieniło, tylko, tylko zostało aktywnie zmienione, ale, ale mniejsza o to. Ta impreza była organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dzierżyniu, przez Miesięcznik Fantastyka, którą też można potraktować jako instytucję centralną, czy ogólnopolską może lepiej, no i znowu przez PSMF. I mam dla was tutaj też zagadkę, w z imprezy Andrzej Krzepkowski napisał tak. Pani Maria Zarzycka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, wygląda na trochę zagubioną w tym tłoku. Wprawdzie tradycje dzierżoniowskich dni literatury sięgają 16 lat, ale ten zjazd fantastów przekroczył wszystkie jej oczekiwania. I pytanie, jak myślicie, ile osób uczestniczyło w tym zjeście? Słuchaj? 50. E, dobra, inne propozycje? 100. Dobra, ktoś jeszcze chce strzelać? 78,5 Boję się zapytać, co przez to rozumiesz Ale tak, jesteście blisko, nie daliście się zwieść, 150 osób No i tak przypominam, trochę zagubiona w tym tłoku, zjazd przekroczył wszelkie jej oczekiwania Jest 2015 rok, wszyscy kojarzymy jak nie, jak nie, jak nie pyrką to falką I ja sam się łapię na tym, że kiedy byłem rok czy dwa lata temu w Brwinowie, na Brwikomie w pobliżu Warszawy, jest taki konwent, to mieliśmy sobie mały, tak, lokalny konwent w szkole, ale tam było 800 osób, więc no, zmieniło się trochę, jeżeli chodzi o tę liczebność. Chociaż, jak przyjdziemy do konwentu w drugiej połowie 80 to, to się okaże, że tam też potrafiło 1000 osób przyjechać, ale, ale to za chwilę. Na razie jesteśmy w momencie, w którym bardzo ludzie się cieszą, że ponad 150 osób przyjechało na, na zjazd powiedzmy. Tam jednocześnie się odbywał konwent, to było tak, że formalnie były dwie osobne imprezy Dni Fantastyki oraz piąty Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników Science Fiction Polkon 83. Dzisiaj nie myślimy o Polkonie w kategoriach tej imprezy z 1983. W naszej pamięci fanowskiej pierwszy Polkon to jest 85. rok. I tak się rzeczywiście przyjęło, ale ta nazwa była używana wcześniej. I teraz... To wciąż była impreza taka scentralizowana w dużym stopniu, to znaczy kluby regionalne odgrywały jeszcze małą rolę w jej organizacji. A Jedną z cech konwentów w ogóle w tym okresie, też może warto wspomnieć, było to, że miały często dość rozbudowane bloki filmowe, które nie tyle były blokami prelekcyjno-dyskusyjnymi, co blokami wyświetlania filmów, bo dostęp do nich był trudny i znów, bo na Polkownie 2015 starsi fani opowiadali historie, jak to mieli dobre kontakty z ambasadą albo z konsulatem, dzięki temu mogli przywozić swoimi maluchami takie ciężkie, ciężkie rolki filmowe na konwenty i później organizować seanse. W klubach też tak było, że kluby były czasami takimi lokalnymi centrami kultury, nie tylko dla fandomu, ze względu na to, żeby można było tam zobaczyć e, zachodnie filmy, które były słabo dostępne w tym wypadku. Teraz oczywiście klub już nie pełno takiej funkcji, no bo są inne sposoby na dostęp do zachodnich filmów. E, w, oczywiście on na na kina. E, I e, cytat znów z tego samego Andrzeja Krzepkowskiego, e, który jakoś pokazuje taką specyfikę n, roli filmów w fandomie wtedy. E, klub programu sobotniego, tak, na, w tych. W tym czyli maraton filmowy. Jak na trzy filmy maraton trochę za duże słowo, tam rzeczywiście liczyli na więcej, ale nie jest to pierwszy przykry figiel wypłatanym mięcznikom SF przez dyrekcję przedsiębiorstwa rozpowszechniania filmu Warszawy i Filmotekę Polską. Pamiętam, jak w roku 78 podczas pierwszych orbit przyjaźni w Warszawie musiałem 3000 ludzi zebranym w audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego powiedzieć, że nie odbędzie się projekcja Gwiezdnych wojen. A no i te 3000 to kto wie, czy, czy to ludzie rzeczywiście było. Nawet jeśli, no to być może oni przyszli, jeżeli było 3000, to oni pewnie przyszli tylko na Gwiezdne Wojny, a na samych orbitach przyjaźni było znacznie mniej osób. Tak czy inaczej, ta anegdota pokazuje skalę zainteresowania, pokazuje jaką rolę pełniły te seanse filmowe na konwentach a, i, i, i w klubach także. Kolejna impreza, Polką 85 w Barzei to w międzyczasie były jeszcze Dni Fantastyki w Staszowie w 84. Natomiast dlaczego Polkon w 85 jest ważny? Bo on właśnie pokazuje to ścieranie się centrali i terenu i pokazuje uniezależnienie się terenu w takich instytucjonalnych kategoriach od centrali, ponieważ A zgodnie z decyzją podjętą rok wcześniej właśnie na konwencie w Staszowie, e, polscy fani z różnych klubów mieli razem zorganizować konwent Polką. I to miał być konwent fandomowy, taki oddolny, już nieorganizowany przede wszystkim przez bibliotekę publiczną, czy przez PSMF, czy przez miesięcznik Fantastyka, ale przez fanów zeszłych w klubach. I oni sobie pracowali, pracowali nad tym konwentem, po czym przyszedł 7 czy 8 października, tuż przed, tuż przed terminem konwentu. I okazuje się, że do klubów w Polsce zaczynają dzwonić ludzie. Podające się za przedstawicieli tej Rady Głównej z Warszawy, informować, że no niestety, ale polkon jest nielegalny, nie odbędzie się, nie zebraliście wystarczającej liczby zezwoleń od instytucji państwowych, nie przyjeżdżajcie, nie organizujcie, to jest, bez, jest bezprawne i um, mogą was spotkać konsekwencje. No i domyślacie się, że reakcja fandomu nie była, tego klubowego fandomu powiedzmy, nie była bardzo, bardzo przychylna. Dosyć trudno jest powiedzieć dzisiaj, czemu, czemu tak się stało. To znaczy. Kto dokładnie wpadł na taki pomysł, aby jak ta biurokratyczna informacja o niewystarczających zazwoleniach przeszła do Rady Głównej i kto podjął decyzję, żeby dzwonić do klubów i mówić, że, że Polkon jest odwołany. Niekoniecznie jest tak, że ludzie z Rady Głównej chcieli w jakiś makiaweliczny sposób zniszczyć polski fandom całkowicie, może jest tak, że za bardzo się przejęli, bo oczywiście impreza się odbyła, nikt nie poszedł siedzieć ze względu na to, były jakieś problemy z rozliczeniami finansowymi potem, ale to jest inna sprawa. Natomiast może być tak, że ci ludzie z centrali za bardzo się bali tego, że jeżeli wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik, to, to rzeczywiście coś złego się stanie, to nic strasznego się nie stało. Ale oprócz tego, że być może się bali, to też pewnie weszły w grę napięcia, jakieś personalne, animozje i, i to był taki moment, w którym, albo jeszcze parę, parę miesięcy przed konwentem, Rada Główna decydowała, że rozwiąże, po prostu rozwiąże parę oddziałów regionalnych, a w, mam gdzieś chyba spisane, w jakich miastach, a, między innymi w Bydgoszczy, teraz już nie będę tak do szczegółów, w każdym razie to też była bardzo kontrowersyjna decyzja. No i to można postrzegać w kategoriach takiej, takiego sporu o władzę, kto ma kierować tym fandomem, Czy on ma być oddolny, klubowy, czy też ma być sterowany, uporządkowany od góry. No i dla mnie Polkon 85 jest takim momentem, w którym się wyraźnie przechyla szala na rzecz tych konwentów organizowanych przez kluby, na rzecz takiej oddolnej aktywności fanowskiej, a rola scentralizowanych czy polskich instytucji maleje. I potem, po Polponie 85 a, pojawiały się też. No, już sporo innych konwentów zaczęło się pojawiać, także konwenty terenowe, i przeczytam Wam fragment, fragment relacji, czy właściwie fragmenty. a Wśród atrakcji tego konwentu, o którym teraz będzie mowa, to znaczy, to znaczy pikniku na skraju drogi, organizowanego w 1987 roku przez orszczeński klub Stalker, czy Stoker, a wśród atrakcji wymieniano kąpiele w jeziorze, pływanie zbudowano przez uczestników tratwą podawano codziennie próbą, to jest cytat, wypornościowo-zatopieniowym. W e, własnoręcznej <śmiech> roboty, biwakowy napój, znany jako Pan gardło grzmot, wyzwalał przy wieczornych ogniskach u wielu fantastów często ukrywane zdolności wokalne, instrumentalne i taneczne. To jest właściwie podwójny cytat, bo cytuję relację z imprezy, przytaczaną z kolei przez Olę Wierzchowską, Ola Wierzchowska, która fandom jest też znana jako Jade Ellen, być może niektórzy Was ją kojarzą, A, hmm, zajmowała się konwentami jakiś czas, napisała taki tekst, który jest warty wymienienia, mimo że mówiłem, że o źródłach, nie będę mówił, tekst o polskim fanonie w latach 80., on się ukazał w druku w tym roku w książce Instytutu Pamięci Narodowej i oczywiście udało mi się zapomnieć jej tytuł, ale to jest coś w rodzaju społeczeństwa polskie w latach 80., coś takiego, da się, da się na pewno wyszukać, no i część, część tych danych, które przytaczam, pewnie spora właśnie pochodzi z tego, z tego tekstu, i też zachęcam, jeżeli będziecie mieli okazję do położenia rąk na tej książce i do przeczytania po prostu, bo tam pewne rzeczy są tam znacznie bardziej systematycznie i dogłębnie opisane niż to mogę zrobić tutaj. Natomiast jakby nie wszystko, co mówię, jest, jest wzięte właśnie stamtąd. W szczególności te dane statystyczne typu odsetki autorów, dane wydawnicze i tak dalej, to są rzeczy, które jakoś sam sobie policzyłem i kiedyś pewnie napiszę jakiś tekst, w którym one będą, ale w tej chwili tylko pokazuje to na konwentach czy, czy, czy przy innych okazjach. Dobra, co może być jeszcze ciekawe w latach 80. To jest akurat przeskok na wczesne lata 90. I to nas już może nie dotyczy, ale, ale zawsze lubię pokazywać te okładki, ponieważ to jest kawałek historii fandomów w wczesnych latach 90. A, ale to, co chcę pokazać, jest w innym, w innym pliku. O, jest tutaj. Muszę tylko zorientować, jak tutaj się przechodzi na stronę 72, ale może w ten sposób. Dobra. A, pokażę Wam tekst. jest bodajże 93. No halo, bodajże 93 rok. Jaki Konrad Lewandowski, znany obecnie jako mm, kontrowersyjny, fandomowy pisarz, a, napisał wtedy tekst, w którym dla mnie bardzo, bardzo ważny i wartościowy. A, tekst, w którym. Z jednej strony podsumowywał opinie niefantastycznych krytyków literackich na temat fantastyki, i to jest ciekawe, ale z drugiej strony, co jest teraz ważniejsze, zrobił takie podsumowanie e, utworów publikowanych w 80-tych latach. Opowiadam, zebrał około 600 opowiadam, e, głównie na podstawie takiej bibliografii w antologii Jan Grzeszmica. Zobaczymy, czy da się troszkę zmniejszyć ciągłość. No. Troszkę. A, Minus wygląda obiecująco. Nie. No dobra, to w, a mniej więcej myślę, że myślę, że widać. A to jest tak, podsumowanie pokazujące dane opowiadanych od roku 80. do 90, publikowane nie tylko w fantastyce, tak jak ja pokazywałem w, tych swoim, w tej swojej w tym swoim Excelu, tylko też w fanzinach, a w pismach technicznych bodajże. A i Tutaj widać coś takiego, że w 1983-1984 roku jest bardzo, bardzo duży skok. W 1985 znacznie więcej tych opowiadań się okazuje, a później się to w miarę stabilizuje. I propozycja Lewandowskiego, żeby to wyjaśnić, jest taka, że kiedy spojrzymy na grudzień 1981 roku i na stan wojenny i przyjmiemy, że opowiadania w jakiś sposób zainspirowane stanem wojennym musiały poczekać na publikację bo przestrzeń papierowa, na której można było to wydrukować, była ograniczona, to ma sens taka hipoteza, że stan wojenny był takim triggerem, wyzwalaczem, że był czymś, co odpaliło potrzebę pisania w dużym stopniu u, u młodych pisarzy fantastyki w tym okresie i ich opowiadanie zaczęły się ukazywać w 1983-1984, żeby zweryfikować to tak już zupełnie, można byłoby poczytać te opowiadania i zobaczyć, czy one mają jakieś wspólne wątki, czy w nich widać jakąś, jaką, jakąś podobną tematykę a, i, i zobaczyć, czy, czy na tym poziomie są podobne. Ale to wymagało przeczytania dwustu opowiadań, więc na razie się za to nie zabieram. Tym bardziej, że można postawić śmiało hipotezę, że nie wszystkie były bardzo dobre. Ale na razie z tych danych, które mamy, myślę, że to jest rozsądne przypuszczenie, że stal tak zadziałał e, jako taki katalizator. Trochę tak, jak w moim odczuciu to załamanie, gier, załamanie Gierkowskie 76 roku e, wpłynęło na, na takie poruszenie kulturowe w Polsce, które z jednej strony mm, uwidaczniało się w większej aktywności fandomowej, a no, z drugiej strony na przykład w przemianach w, w muzyce. Festiwal w Jarodzinie, gdzieś w 90 roku zmienił swoją nazwę i charakter. A to może nie jest przypadek, żeby, że, że te rzeczy się działy w dość podobnym czasie. No i dobrze. Zostało nam 15 minut, tak zupełnie do końca, pewnie powinniśmy skończyć 10.50-55, więc tutaj znowu zrobię przerwę i znów, jeżeli chcecie o coś zapytać, czy skomentować, czy nie zgodzić się z czymś, to to zachęcam. Aha, dlaczego większość z tych wydarzeń odbywała się w mniejszych miejscowościach? Hmm, w sensie dlaczego nie, nie w Warszawie na przykład? Hmm, tak. Dobre pytanie. To jest trochę jest tak, że... A, bo nie, nie wspomniałem też o konwentach drugich po 80 80. Hmm. Jest tak, że pod koniec lat 70. były konwenty w Warszawie, Łodzi, Krakowie. A te dni fantastyki w Staszowie w 84. były pod Warszawą, czyli też blisko. Ale w sumie nie umiem powiedzieć, dlaczego, dlaczego właśnie dzierżomów, staszów, dlaczego było pod Poznaniem w 85., a nie sam Poznań. Nie wiem. A Myślę, że trzeba by złapać te organizatorów konwentów z tamtych czasów, bo oni jeszcze żyją, i, i ich podpytać. Pytanie jest bardzo fajne, ale nie umiem odpowiedzieć. Aha. A wśród tych, wśród e, osób publikujących właśnie w fantastyce i innych, e, e, gdzieś tam mignął Korwin Mikke. Tak. Ma coś więcej o nim powiedzieć, czy tylko program tam swój publikował? E, napisał jedno opowiadanie. E, nie pamiętam jak ono się nazywało, ale chyba coś w rodzaju protokół, jakaś duża liczba. I z tego, co pamiętam, to opowiadanie było relacją z takiego przyszłości, przyszłościowego, fikcyjnego kongresu, na którym coś tam się działo, coś tam uchwalano. To bardzo krótkie opowiadanie, jedna czy dwie strony. A, wie, mógłbym je znaleźć, zresztą może spróbuję znaleźć, odpowiadając na pytania w międzyczasie, bo nie, nie znajdę, bo nie mam tutaj, bo, bo u siebie na laptopie mam elektroniczne wersje fantastyki, bo przy prenumeracie fantastyki w którymś momencie to redakcja też dzieliła się wersjami elektronicznymi, w sensie one były do, dokładane na płytach a, i, i stąd mam te numery. No, ale musiałbym mieć laptopa przy sobie swojego. Natomiast było krótkie opowiadanie korwin Ale Jeszcze potem coś publikowałeś, czy to był taki no, jedno. jednostkowy? To znaczy, żadnego innego opowiadania no, tak nie znalazłem. To chyba to tylko to. to. Nie, wiem, nie wiem jak w latach 90., bo ich jeszcze nie przejrzałem tak dokładnie. Ale to wydaje to mi się, że to jest jedyne opowiadanie, tak, które, które zrobił. może jeszcze zagrzeć do serwisu fantasta.pl, który zbiera takie bibliograficzne dane i jest dosyć dobry, jeżeli chodzi o dokładność, więc przypuszczam, że jak tam wpiszę kurwin-mikę, to jest duża szansa, że, że się uda zweryfikować. Aha. Znaczy, jedno ja tych małych miast, że do tego, po prostu w takich mieści łatwiej zorganizować coś cokolwiek, niż w yy, Łatwiej znaleźć lokalizacji i tak dalej. Nie wiem, no nie wiem, jak to wyglądało w pierwszych lat 80. Podejrzewam, że jest to złożone, ale tam, gdzie byli ludzie chcieli organizować, to organizowali, Trochę może, bo jest tak, że w dzierżawniowej była ta biblioteka publiczna i ta bibliotekarka, o której czytałem e, cytat, a w Staszowie był jakiś lokalny klub rzeczywiście, który też pomagał, więc to trochę jest też tak, że kiedy mówiłem, że te instytucje centralne czy ogólnopolskie grały ważną rolę, no to nie jest tak, że, że na poziomie lokalnym nic się zupełnie nie działo. I pewnie tak naprawdę, kto wie, gdybyśmy pogadali z organizatorami ze Staszowa, być może by szło, że to oni wzięli na siebie największy trud taki organizacyjny, e, to to też jest pytanie otwarte. A czy już się tego głos? tylko, czy jeszcze o coś zapytać, czy powiedzieć? Czy to było to, było to z, z, czym, z czym się koszałeś? Dobrze, zakładam, że to był komentarz czy by, od, od Was. To słucham. Ale sobie, jak to wyglądało w porównaniu z innymi państwami wtedy w w Czechy, Słowacja, my jakoś byliśmy w podobnym, podziałowym zainteresowania na podobnym? czy na przykład stronę Chciałbym się tego dowiedzieć, ale nie wiem w tej chwili. Ja na przykład, że na Węgrzech było czasopismo Galactica, które było podobne do fantastyki i nasza fantastyka nawet e, korespondowała z ludźmi z Węgier. Poza tym czasami fani się spotykali na imprezach, to orbity przyjaźni na przykład z 80-tych były takimi imprezami, na które też przyjeżdżali fani z innych krajów z regionu ale nie umiem powiedzieć tak ogólnie, jak, jak wyglądało tam w ostatnich krajach. Chciałbym się tego dowiedzieć, to jest o tyle trudne, że część danych jest w języku rosyjskim, a część danych jest w języku węgierskim albo czeskim, albo w innych pięknych językach, których nie znam e, zbyt dobrze, a raczej wcale. Ale to jest ważna e, rzecz i mam nadzieję, że w ciągu paru lat najbliższych będę w stanie już Ci odpowiedzieć. Będziemy czekać. Dobra. Jeszcze dwa słowa miałem powiedzieć o tych konwentach drugi po lat 80. oprócz tego przykładu konwentu terenowego, były też imprezy, na których ludzie się przebierali. Była impreza w 89 w konwencji Boder Space Opery, a w 90. Fantasy, albo odwrotnie, i to były w pewnym sensie, te konwenty były prekursorami latów terenowych, a już pod końca 80. coś takiego się odbywało. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o frekwencję, to jest takie ciekawe zestawienie, że jak weźmiemy frekwencje na konwentach. Między mm, latami 80. a tak plus minus 2000 rokiem to wyjdzie, że tak. Według, są relacje, że w 1987 roku na Polkonie w Warszawie przewinęło się ponad 1000 osób przez konwent. Przewinęło się, to znaczy ponoć było dużo wyścigów jednodniowych. Rzadko się zdarzało, że to znaczy, mało osób przebywało, relatywnie mało jednocześnie na konwencie, ale że samych wyścigów ponad było powyżej tysiąca. Natomiast potem dopiero pod koniec lat 90. na balkonie 99 w Warszawie udało się znowu przekroczyć frekwencję tysiąca uczestników na jednym konwencie. Czyli przez te 10-12 lat nie udało się doszlusować. I to jest związane między innymi z tym, że fandom Polski przeżywał trudny okres w latach 90. Z jednej strony dlatego, że zagraniczni pisarze byli bardzo poważną konkurencją dla polskich pisarzy. Niektórzy polscy pisarze przybierali pseudonimy, żeby zwiększać szanse sprzedaży swoich książek, przynajmniej mniej na to nadzieję itd. I po drugie, też problemy organizacyjne. Transformacja i inflacja potem oznaczały, że trudno było zrobić konwent, bo trzeba było co chwila informować uczestników pocztą o tym, że a w, w tym tygodniu koszt udziału wynosił tyle tysięcy złotych. Po czym a miesiąc później znowu do nich pisać, że sorry, ale zwiększył się. A i trzecia rzecz jest też taka, że kiedy na rynek w Polsce, nowo powstały rynek właściwie, wcześniej trzeba mówić, nie w o systemie wydawniczym, ruchu wydawniczym, rynek wydawniczy, raczej dopiero lat 90. od kiedy na ten nowy rynek napłynęła duża liczba dóbr popkulturalnych nie tylko książek, ale też dostęp do filmów, co senswie łatwiejsze, wypożyczalnie i tak dalej, no to kluby fantastyki straciły część swoich funkcji i są relacje o odpływie członków o zmniejszeniu się liczby ludzi skłonnych do działania w klubach, no bo one przestały być takimi.. Wyjątkowymi centrami popkulturowymi, skoro książkę można było znaleźć na bazarze w pewnych miejscach Warszawy i nie tylko. Więc ruch klubowo-fanowski, także konwentowy w latach 90. miał konwenty na przykład o mniejszej frekwencji niż te z końca 80., To jest ważne, że historia fandomu w Polsce nie jest liniową historią rozwoju i kwitnięcia, tylko ma swoje wzloty i upadki. To jest, to jest ta fraza. No dobra. A, jakieś ostatnie pytanie? Jeśli nie, no to a, kończymy w miarę punktualnie. Dziękuję Wam bardzo. Gdyby ktoś chciał jeszcze pogadać po prelekcji, to, to jestem do dyspozycji. A, no i miło mi, że przeszliście posłuchać o okresie, w którym jeszcze większości z nas nie było na świecie. E, mimo tego, że na niestety. <śmiech> nagrań na www.podcast.on.eu